Komputera, a inne maszyny liczące. Komputer od tradycyjnego kalkulatora odróżnia zdolność wykonywania wielokrotnie, automatycznie powtarzanych obliczeń, według algorytmicznego wzorca zwanego programem, gdy tymczasem kalkulator może zwykle wykonywać tylko pojedyncze działania. Granica jest tu umowna, ponieważ taką definicję komputera spełniają też kalkulatory programowalne naukowe, inżynierskie jednak kalkulatory służą tylko do obliczeń matematycznych, podczas gdy nazwa komputer najczęściej dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych. Jakkolwiek istnieją mechaniczne urządzenia liczące, które potrafią realizować całkiem złożone programy, zazwyczaj nie zalicza się ich do komputerów. Warto jednak pamiętać, że prawzorem komputera była maszyna Turinga, którą można by wykonać w całości z części mechanicznych. A pierwsze urządzenia ułatwiające obliczenia były znane w starożytności, np. Abacus z 440 roku przed naszą erą. W początkowym okresie rozwoju komputerów budowano komputery z generacji na przekaźnikach i elementach mechanicznych. Właściwie wszystkie współczesne komputery to maszyny elektroniczne. Próby budowania komputerów optycznych wykorzystujących przełączniki optyczne optoelektronicznych kombinowane z elementów optycznych i elektronicznych biologicznych wykorzystujące wypreparowane komórki nerwowe czy molekularnych wykorzystujące jako bramki logiczne pojedyncze cząsteczki są jeszcze w powijakach i do ich praktycznego zastosowania jest wciąż długa droga. Innym rodzajem komputera jest komputer kwantowy, którego układ przetwarzający dane wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej. Dziękujemy za uwagę. Marcin Bartoszek, Michał Borówka, Artur Hac, Marcin Czaja.